Witam was moi drodzy bardzo serdecznie Dzisiaj będzie tak króciuteńko Dlaczego? Ponieważ musimy wyjaśnić Parę kwestii. Ten rok i poprzedni Przyniósł nam dwa takie, że Tak to określę, bunty Gości, którzy sami siebie określają Jako dumni przedsiębiorcy Ja bym w tym słowie M zamienił Na R, ale nieważne. Skupmy się Na tym, dlaczego właściwie Oni stwierdzili, że Teraz warto się buntować Teraz robić warto właśnie jakieś takie Mexican stand off z rządu mimo tego, że jest kryzys, mimo tego, że sytuacja jest poważna. No i może zabrzmię monotematycznie, ale stwierdzę, że według mnie winę ponosi korwinizm. Dlaczego? Z paru prostych powodów. Zacznijmy od tego, że w ogóle czegoś takiego, koncepcja tego, że przedsiębiorca odwala jakieś strajki, cuda na kiju, nie była do pomyślenia wcześniej. Dlaczego nie była w ogóle do pomyślenia wcześniej? Ponieważ przedsiębiorcy jako kasta uprzywilejujący, zawsze kasę miała, zawsze zarządza nad danym biznesem, zawsze obraca pieniędzmi i zawsze ma swobodę działania, której nie ma normalny pracownik. Między innymi w większości przypadków, jeśli chodzi o przedsiębiorców, nie dotyczy ich żaden przymus ekonomiczny, czyli innymi słowy. Przymus ekonomiczny jest to po prostu zmuszenie człowieka poprzez system, poprzez ogólnie pojętą na całym świecie wartość pieniądza do wyjścia i zapierdzielania w jakiejkolwiek robocie, czyli innymi słowy, nawet jakbym ja stwierdził, że dobra, mam was wszystkich gdzieś, bo buduję sobie całkowicie samowystarczalny domek, czyli innymi słowy energia słoneczna, nie wiem, woda, takie rzeczy, to i tak muszę, aby wejść w interakcję, z innymi osobami mieć koncept pieniądza. Musiałbym żyć na totalnym odludziu, gdzieś nie wiem, w lasach na Podlasiu, nie wchodzić w żadną interakcję z człowiekiem i wtedy być może wyzbyłbym się przymusu ekonomicznego, chociaż wątpię, ponieważ na pewno ktoś by się zainteresował, że ej, podatek gruntowy. Czy innymi słowy, jeśli chcę wejść w interakcje społeczne z innymi ludźmi, to przymus ekonomiczny wymusza na mnie posiadanie pieniędzy. Posiadanie pieniędzy. Enziy przez pracę. Tymczasem jeśli chodzi o przedsiębiorców, to przedsiębiorca może być całkowicie tego przymusu pozbawiony. Jak? Wystarczy, że zatrudni księgową, żeby ogarniała te wszystkie liczby i tak dalej cyferki, żeby on nie musiał liczyć. Zatrudni kierownika, żeby kierownik się zajmował kadrą, sprawami kadrowymi, żeby on nie musiał się tym zajmować zarządzaniem. I co? I cała jego egzystencja w tym momencie opiera się tylko na tym, że przyjeżdża, zgarnia hajs do banku i tyle. I szczerze powiem z własnością doświadczenia, wiem, że wielu szefów tak robi, między innymi szefów gastronomii, wszystkich restauratorów i tak ich nie znajdziecie na kuchni. To są goście, którzy na co dzień korzystają z życia, ich nawet w biurze nie ma. I stąd mamy ten wszechobecny kwik, kociokwik tego góralskiego weta, ponieważ goście, którzy całe życie siedzieli na tyłku i kasa im leciała, naraz nie mają tej kasy. Naraz mają problem, co mają zrobić? Przeraża ich w ogóle koncept tego, że oni musieliby pójść do pracy. A jako, że większość z nich nie posiada jakiegoś wybitnego wykształcenia, no bo powiedzmy sobie szczerze, ojciec miał knajpę z pierogami, syn ma knajpę z pierogami, gość, który jego będzie synem, też będzie miał knajpę z pierogami, no więc po co mu jakiekolwiek wykształcenie? I teraz jest dokładnie to samo przerażenie w oczach, które miała szlachta w momencie, kiedy chłop mu powiedział, ej, wiecie co, jesteśmy równi. Jak chcecie, żebym zapierdzielał u was na polu, no to mi zapłaćcie, ale najpierw musimy. Musicie skądś mieć tę kasę? Najpierw zaróbcie coś sami. I co? Szok, niedowierzanie. Perspektywa stracenia przywilejów, bo to jest po prostu przywilej, że siedzisz sobie w domu na tyłku, nic nie robisz i ktoś dla ciebie zapiernicza, to jest przywilej. I właśnie perspektywa utraty tegoż sprawiła, że mamy teraz to, co mamy. Ale teraz uwaga jeszcze wcześniej, dlaczego to się w ogóle pojawiło na pierwszym miejscu? Ano dlatego, że ktoś im wmówił, że są właśnie tymi najlepszymi gośćmi, wiecznie szkalowanymi, niszczonymi, miażdżonymi przez rząd, przez podatki przez urząd skarbowy, przez ZUS, przez wszystko dookoła. I tym kimś według mnie początkowo był właśnie Corwin Mikke. Potem schedę po nim przejęła banda totalnych oszołomów, ale o tym za chwilę. Przecież Corwin w latach swojej świetności był właśnie upojony tą wizją amerykańskiego kapitalizmu. On był właściwie jednym z podobnych Golonko czy jakichś innych gości, którzy zauważyli, że ej, ale właściwie w tej Ameryce to się dobrze dzieje, bo jest wolny rynek. Tylko wiecie, wiecie, tak się składa, że diagnoza została postawiona za pomocą książek oraz przebywania w kraju czysto socjalistycznym. A wiecie, jak to wygląda w praktyce, zasada bardziej zielonego trawnika po drugiej stronie płota. I w pewnym momencie, już według mnie w latach 90. Korwin przestał opowiadać o wolnym rynku, tylko zaczął opowiadać o wyobrażeniach swoich na temat wolnego rynku. I w tej właśnie chwili doszliśmy do momentu, w którym daltonista opowiadał ślepemu o kolorach. Jak w każdej takiej kreowanej idyli musi znaleźć się odpowiedź, dlaczego ta idylla nie może być przekopiowana na rynek polski. No bo przecież w Ameryka jest tak wspaniale, paróweczki, wolny rynek. Jeśli to jest takie dobre, to się tak sprawdza idealnie, dlaczego to nie zadziała w Polsce, dlaczego nikt tego nie chce w Polsce wprowadzić. Odpowiedź przyszła z rokiem 1989, chociaż w sumie wcześniej też. Odpowiedź była bardzo prosta i pożyczona od makartyzmu, czyli socjaliści. Naczelny boogieman wszystkich amerykańskich konserw, to jest wina socjalistów. No tylko nadszedł rok 1990, ci źli socjaliści to już odeszli i się pojawił problem po raz kolejny. Dlaczego to nie może zostać wprowadzone? Otóż ponieważ, iż to jest ustawka, rozumiecie wszyscy się ustawi, dogadali się. W momencie kiedy Korwin stwierdził i ogólnie jego poplecznicy, że nie da się sprowadzić tego wolnego rynku, tego mitycznego, wydumanego, wspaniałego, amerykańskiego, wolnego rynku w Polsce, ponieważ jest spisane, została według mnie pierwsza foliowa czapeczka nałożona. A dalej to już jest równia pochyła. Równia pochyła również dla wszystkich gości, którzy właśnie byli prowolnorynkowi i dalej są. Na tej właśnie kanwie, na tej podstawie, że są mityczni komuniści, którzy zabraniają w Polsce wprowadzenia wolnego rynku jest ustawiona cała idea wolnorynkowości dzisiejszej. Moi drodzy, minęło 30 lat od 1989. Ci goście, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia na temat ekonomii polskiej, na temat wyglądu polskiego w latach 90., załóżmy, że mieli wtedy 40 lat, już tak bardzo optymistycznie, dzisiaj by mieli lat 70. Ludzie, którzy faktycznie mieli cokolwiek do powiedzenia w tamtym okresie, mieli lat od 50 do 70, czyli dzisiaj po 30 latach mieliby 80. 10 do 110 lat przy bardzo dobrych prognozach, że przeżyli z dobrą opieką medyczną, w doskonałym zdrowiu i tak dalej. Czy naprawdę twierdzicie, że banda 110-latków blokuje w Polsce wejście wolnego rynku? Korwiniści mam wrażenie, że tak, ale oni się nie zastanawiają nad tym, tylko przyjmują prawdę objawioną z góry. Zresztą tak szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że nikt z tych wolnorynkowców się nad tym nie zastanawia, ponieważ zyskał to, co zawsze chciał, uzasadnienie, dlaczego Idylla, nie jest wprowadzona. No to mamy odpowiedź, dlaczego Idylla nie działa w Polsce. A teraz pytanie, dlaczego Idylla przestała działać w wolnym rynku amerykańskim? Dlaczego ta wychuchana, wydmuchana, wspaniała Ameryka nie odpowiada opowieściom Janusza Korwinusza i spółki? Korwiniści oczywiście też na to znaleźli odpowiedź, tylko że odpowiedź z rynku polskiego, czyli innymi słowy, zrobi i kopiuj wklejkę. I tym pięknym sposobem okazuje się, że Ameryka straciła ten swój słynny wspaniały Wspaniały, idealny, wolny rynek, dlatego, bo uwaga, uwaga, socjaliści ze strony demokratów. I oczywiście stara, dobra śpiewka, makartystyczna, czyli innymi słowy, jakakolwiek akcja, która doprowadza do nadużyć związanych z wynikiem aktualnego systemu gospodarczego, czyli wolnego rynku, nie jest winą wolnego rynku, tylko socjalizmu. Zwróćcie uwagę, że zanim jeszcze korwiniści toczyli pianę na widok Billa Gatesa i wyzywali go, że ponosi winę za obecną pandemię, ci sami ludzie wychwalali jeszcze jakieś 2-3 lata temu ideę korporacji. I teraz uwaga, dlaczego właśnie mamy strajk Januszy Biznesu, a nie korporacjonistów? Dlaczego Konfederacja skierowała swoją całą uwagę ku nim? Każdy Konfederata na szczycie na pewno by wam powiedział, że no, no tak po prostu wyszło, ale ja podejdę do tego bardziej analitycznie. Zwyczajnie to było jedyne niezagospodarowane środowisko, którym Konfa mogła się sukcesywnie zająć. Przede wszystkim podstawowy prezes korporacji jakiejś tam gigantycznej na tym etapie, nie jest już człowiekiem pozbawionym przymusu ekonomicznego. Sytuacje, które występują w korporacjach wymagają pełnego zaangażowania całej ekipy u władzy. OK, z paroma wyjątkami korporacja nie może sobie pozwolić na tak zwanych biernych wioślarzy. Wszyscy pracę muszą wykonywać, w większości przypadków na niższych szczeblach to jest praca dla pracy, dlatego ponieważ ktoś sobie wymyślił to robisz rzeczy, których normalnie byś nie zrobił, ale jeśli chodzi o wyższe sfery, ci ludzie są w pełni zaangażowani. Poprzez to odchodzi sfera czasu wolnego, o której wspomnę w niedalekiej chwili. Po drugie kwestia wykształcenia. W większości przypadków, od razu mówię, po raz kolejny nie wszystkich, ale w większości przypadków ludzie, którzy stoją na czele tych korporacji, którzy mają jakąkolwiek opcję decyzyjną w niej, nie są imbecylami i przede wszystkim posiadają krytyczne spojrzenie, które zawsze kończy się tym, że robią sobie bilans zysków oraz strat danej akcji bądź biernego działania. Nie mogą sobie pozwolić na niepewne inwestycje, a taką właśnie jest konfederacja, wcześniej korwiniści. Paradoksalnie i to jest ciekawe, większość z nich z kolei popiera całkiem progresywistyczne i wolnorynkowe porozumienie. Dlaczego? Między innymi jest to spowodowane tym, że porozumienie akceptuje coś takiego jak pomoc rządową pomoc rządową, która stoi mniej więcej na tym samym piedestale, co idea korwinistyczna, czyli innymi słowy, że najważniejszym możliwym człowiekiem w całym państwie nie jest pracownik, tylko przedsiębiorca. Właśnie ta kanwa niweluje obu ruchom politycznym dostęp do jakiegokolwiek większego poparcia. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi to pracownicy. Tym pięknym sposobem porozumienie zyskało przychylność krawa Kraciarzy właśnie, a Konfederacja? No cóż, to jest, że tak to określę, inna historia. Zacznijmy ją, znów cofając się do lat 90. Upadek socjalizmu, popularnie nazywanego niepoprawnie komunizmem, przyniósł ze sobą serię nowych wyzwań, ale także pokolenie właśnie spragnione tego, co korwiniści zawsze mieli w zanadrzu, czyli tych opowieści o mitycznym, wolnym rynku, że każdy może być przedsiębiorcą. Dotychczas Polacy mieli dostęp do informacji na temat prywaciarzy właściwie tylko z dwóch źródeł. Po pierwsze, przez obserwacje prywatnych przedsiębiorstw PRL-u, a po drugie, tak jak korwiniści, przez książki. Jedno i drugie to był dosyć mały elektorat, ale bardzo bustowany. między innymi przez Balcerowicza oraz innych ekonomistów, którzy bardzo pozytywnie wypowiadali się w mediach głównego nurtu na temat tego słynnego amerykańskiego wolnego rynku. Powiedziałem na temat wolnego rynku, och przepraszam, na temat ich wyobrażeń o wolnym rynku. Stąd między innymi mamy plan Balcerowicza, który na papierze wyglądał zarąbiście, tylko że w wykonaniu no troszkę tak średnio. Korwiniści stanęli na tym etapie na rozdrożu. Mogli a... Tak samo jak Balcerowicz, apelować do tych słynnych przedsiębiorców wielkich z lat 90., żeby się zainteresowali, żeby głosowali. I b. Wykorzystać młodych. Młodych, którzy byli zaaferowani nowymi latami 90. Lata 90. były przedstawiane jako Eldorado, jako góra możliwości. Możliwości, w których mogłeś się realizować, jeśli tylko się postarałeś. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę musiałeś mieć albo znajomości, albo hajs. Dlatego te wszystkie bajki o młodych, przed którymi świat stoi, kupowali właśnie młodzi. W tamtym okresie starsi używali takiego znamienitego określenia. Ubić interes. Moi drodzy, dlaczego zwracam uwagę na to określenie? Ubić interes. Ponieważ ono sporo mówi o prowadzeniu gospodarki. Ubić interes. Interes kojarzy nam się z rzeźnią, że najpierw się hoduje, tworzy pewien interes, pewną inwestycję, tworzy się kreuje, kreuje i kiedy ona już jest na zadowalającym nas etapie, my go ubijamy. Dlaczego? Ponieważ nie jest już nam potrzebny, spełnił swoją rolę, sprawił, że zarobiliśmy pieniądze. I myślę, że to pokazuje wiele o podejściu standardowego przedsiębiorcy z lat 90. Interes się tworzy, żeby zarobić określoną sumę pieniędzy, a potem się go zamyka, kiedy już jest się człowiekiem bogatym, majętnym. Tymczasem Kucarmia na czele z Korwinem przedstawiła zupełnie inny koncept. Prowadzenie biznesu. Jego prowadzenie samo w sobie nie oznacza zarabiania na nim. Logicznie myślący przedsiębiorca z lat 90 by zapytał, ale po cholerę prowadzić interes, skoro nie ma sensu jego prowadzenia? I tutaj uwaga, korwiniści odpowiadają, bo jesteś biznesmenem. Moi drodzy, według Korwina oraz innych wolnościowców, którym trzeba oddać laury, to udało się narzucić mainstreamowi? Samoprowadzenie biznesu, samo bycie biznesmenem, czyli prywaciarzem, Januszem, daje Ci od razu lepszą estymę, lepszy prestiż. Dlaczego? Ponieważ masz cały swój biznes na głowie, musisz myśleć jak tu prowadzić, musisz się przygotować, odrobić lekcje, czy innymi słowy stworzyć jakiś biznes plan konkretny, mieć zamysł rozwoju firmy i tak dalej, Oczywiście w praktyce wszyscy wiemy, że to wygląda zupełnie inaczej. Wielu ludzi prowadzi firmy dosłownie tak, jak wskazuje to określenie, prowadzić biznes, czyli nie prowadzi tej firmy, żeby ubić interes, czyli żeby zdobyć jakąś konkretną liczbę hajsu, nie, oni nie mają nawet ustalonego celu, oni po prostu prowadzą tą firmę, bo prowadzą, ponieważ się czują lepsi od innych. A dlaczego się czują lepsi? Ponieważ rzeczywiście mają przywileje. One pojawiły się praktycznie od razu w latach 90 wtedy się to tłumaczyło, ponieważ przez PRL cały czas biedny polski przedsiębiorca był dojechany, prywaciarz, bo wiecie, bo komuniści i tak dalej. Czekajcie, czekajcie, czekajcie, słyszeliście to tłumaczenie? Z czym ono się pokrywa? Ależ oczywiście z narracją korwinistyczną. I właśnie dzięki mainstreamowej narracji, korwiniści odbili sobie pewną część elektoratu. Jeśli spojrzycie na sondaże z tamtych lat, to nie jest to jakieś rażące poparcie, ale zawsze. Co ciekawe, w większości przypadków nie było tworzone przez przedsiębiorców. Było tworzone przez tak zwane kuce. I tutaj drodzy Państwo, jesteśmy właściwie u zarania dziejów tego słowa. Lata 90. popularyzacja rocka, metalu, pojawiają się goście z długimi kucami, obrażeni na cały świat, zastanawiający się dlaczego on nie działa tak jakby chcieli. Podobnie jak niegdyś ich druga strona lustra w latach 60. w Ameryce stwierdzają, że jest to wina systemu. Systemu, który w tamtym okresie jeszcze dalej był wyzywany od komunistycznego, ponieważ rozmawiamy o SLD. SLD zaczęło bardzo dużo robić dla przedsiębiorców, żeby łaskawie zamknęli mordy i skończyli ich wyzywać od złych komuchów. Ale niestety nie byli w stanie przekonać długowłosych metali. Ich przychylność natomiast zyskał pewien dziadzio w muszce. Tutaj właśnie się zaczęły pierwsze chęci przejścia tych kuców do systemu, czyli innymi słowy trzeba było założyć garniak oraz spleść włosy tak w kuca. Korwin wtedy zauważył, że chyba chyba za dużo ludzi go popiera, kurde trzeba zacząć gadać bzdury i zaczął gadać, że zapinanie pasów jest to opresja. Zatem Janusz Korwin 1%, protokół się cały czas utrzymywał, tyle że w międzyczasie sytuacja na rynku kucowskim wyglądała następująco. Kuce przychodziły i odchodziły, ale jedno pozostawało niezmienne, przynajmniej do 2010, wielki nacisk na edukację ekonomiczną w szeregach korwinistycznych. Czy innymi słowy, czytały kuce Austriacką Szkołę Ekonomii, rozprawy Rodbarda, Ayn Rand, Atlas zbuntowany był praktycznie traktowany jak Biblia. Tylko w pewnym momencie wszedł internet i dzięki tej sieci właśnie korwiniści zyskali nowy wachlarz możliwości. Przede wszystkim nie trzeba było jeździć na spotkania, żeby sobie posłuchać Pana Janusza, nie trzeba było kupować najwyższego czasu, żeby zobaczyć co tam Korwin ma do powiedzenia. Za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a właściwie myszki, można było zobaczyć Pana Janusza, jak występuje w jakimś tam programie i tam tak zwanie masakruje lewaka. I właśnie na tych masakrach się skupimy. I to właśnie one według mnie bardzo mocno uprościły przekaz. Dzieciaki poznawały Korwina bardzo często tylko i wyłącznie poprzez ekran komputera. Podczas programów dyskusyjnych Janusz Korwin-Mikke zazwyczaj nie bawi się w jakieś dyskusje, tak jak Brown nie mówi kwiecistą mową, tylko i wyłącznie wszystko sprowadza do chłopsko-rozumizmu i uproszczenia, ponieważ skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby tak zwanie zaorać czy zmasakrować lewaka. Polegało to głównie na tym, teraz już tego nie robi, może umysł nie ten, na zapętleniu i tak zwanym zgaszeniu rozmówcy. Sam się dziwię, że to mówię, ale całkiem podobną taktykę stosował Sokrates w Atenach, ponieważ jego pierwszy kontakt z młodym człowiekiem wyglądał podobnie. Stary dziadzio łazi sobie i pyta o jakieś pierdoły innych ludzi. Przy czym ci inni ludzie w końcu wychodzą na głupków tak czy siak. Wobec tego ten dziadzio musi mieć rację. No nie, to po prostu była erystyka, ale nieważne to jest dla tego momentu. Tak czy owak kontakt został uproszczony. Nie trzeba było czytać tego opasłego Tomiska Atlas zbuntowany. Nie trzeba było w ogóle słyszeć o Rodbardzie. Wystarczyło, że sobie obejrzałeś na YouTubie pana Janusza i już byłeś wyspecjalizowanym kucem od ekonomii. W tym momencie także na piedestał wchodzi Przemek Wipla, który także przyczynił się bardzo mocno do uproszczenia przekazu. Tutaj mamy też początki rozwoju tak zwanej szuri internetowej, czyli ludzi, którzy na przykład zakładają kanał na YouTubie i twierdzą, że to jest jakaś telewizja. Albo prowadzą komentarze na YouTubie, ale twierdzą, że to jest jakaś wielka działalność dziennikarska. Albo ludzi, którzy siedzą na kanapie, cali spoceni, gadają totalne bzdury bez cięć i mówią, że to jest super działalność, która obudza ludzi. Wszystkie strony wymienione przeze mnie musiały uprościć przekaz na rzecz internetu, żeby był szokujący, żeby przyciągał. Wobec tego doprowadzili do jego wręcz elementaryzacji. A jak go najlepiej uprościć? Właśnie sprowadzając do klasy opresjonowanej i opresyjnej. Klasę opresyjną już... Mieliśmy, to są ci mityczni lewacy i komuniści, którzy czają się od 1989 roku. No ale jeszcze pozostała kwestia klasy opresjonowanej. I to nie mogły być długowłose kuce z liceum, ponieważ one nie mają praw wyborczych. Jeszcze. Padło więc na drugi filar korwinistów, czyli innymi słowy przedsiębiorców. Zdroworozsądkowy człowiek zapyta, ej, chwila, ale jak oni w ogóle mogą być opresjonowani? Przecież oni mają tysiąc różnych przywilejów, praktycznie nie muszą pracować, a hajs leci. A no mogą, tylko trzeba po prostu wymyśleć, że ci komuniści, ci lewacy, to poszli do rządu, rozumiecie? I mimo tego, że w owym czasie rządziła partia liberalna, a teraz rządzi partia czysto prawicowa, to i tak podjęto narrację, że ta zła partia to nie jest taka, wiecie, prawdziwa. Dziwa liberalna partia nie to są lewacy, ponieważ oni ciemiężą biednych przedsiębiorców jak podatkami. Skąd w ogóle ta koncepcja się wzięła? Znów pożyczona, tym razem nie z makartyzmu, ale z alt-rightu, czyli niejakiego dziecka McCarty'ego. W owym okresie w Polsce jeszcze nie było takiej finalnej wersji kapitalizmu, była wersja pośrednia. Dalej te firmy, które były korporacjami, były takimi korporacjami, ale sobie za wiele nie pozwalały. Janusze biznesu byli Januszami biznesu do pewnego momentu, kiedy im firma nie splajtowała. Ogólnie wszystko się kręciło tak, jak twórcy kapitalizmu założyli, wobec tego niestety Janusz Korwin 476. I to tylko dzięki temu, że prowadzili narrację antyimigrancką. Tylko potem efekty amerykańskich wyborów przyszły do Polski. Donald Trump zawsze strugał takiego bojownika z systemem, wobec tego naturalnie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, wyrósł na bojownika z systemem kapitalistycznym. Co oczywiście było bzdurą samą w sobie, ale wynikającą z paru podstawowych problemów. Przede wszystkim sam był przedsiębiorcą, po drugie republikanie źle diagnozowali poprzez dalej funkcjonujący makartyzm problem, czyli innymi słowy wszystkie wynadurzenia kapitalizmu tłumaczyli sobie komunizmem. Trump wykorzystał to idealnie tworząc z Chin straszaka. I mimo tego, że wszystkie media i korporacje tak naprawdę wiedziały, że Trump nic nie zrobi, ponieważ jest jednym z nich, kapitalistą, to zauważyli jeden mały problem dla nich bardzo wielki na całym świecie. I po stronie demokratów, i po stronie republikan, i po stronie prawicy, i po stronie lewicy, w każdym kraju na świecie pojawił się jeden wspólny pomysł, jedna wspólna idea, która wszystkich łączyła. Ta idea brzmi, kapitaliści sobie na za dużo pozwalają. Tu już się pojawiła panika, ponieważ doszli do wniosku, że kurde lewele, to znaczy, że ludzie już się zaraz oburzą, pewnie im się zaraz jakaś rewolucja marzy. No nie, większość przypuszczam, że mówiło tak, byleby mówić, byleby gadać, ale już się pojawiła idea, że ten kapitalizm to może nie być takim idealnym systemem, który jest taki wspaniały i super, ponieważ no trzeba z nim walczyć, trzeba walczyć z systemem. Bo chcemy zmian, lud chce zmian, dlatego wybrał zupełnie gościa, który cały czas był obsmarowywany, szkalowany, niszczony, miażdżony i tak dalej. Swoją drogą na tej fali też przez przypadek Konfederacja wyrosła, ponieważ także czerpała z tego, że są wiecznie szkalowani, niszczeni, miażdżeni, typowy kompleks rannego łabędzia. I ta fala dotarła do Polski. Tylko, że moi drodzy, w Polsce, jako w kraju postkomunistycznym, nie mogła dojść na zasadzie kapitaliści sobie za dużo pozwalają. Nie, nie, nie. To zostało zmienione na korporacje sobie za dużo pozwalają. Na tej fali i podobnej Trumpowi polityce rannego łabędzia wyrosła Konfederacja oraz wiele szurskich kanałów i ich przekaz. Ogólnie, i najlepiej to widzimy na YouTubie, powstał koncept rannego łabędzia. czyli innymi słowy, nieważne jak bardzo dostałeś w dupę, ważne, że to jak najbardziej widać. Kompleks ofiary stał się bardzo modny, tylko że nastąpiło w tym momencie coś, co ja nazywam teorią luster, czyli innymi słowy, kiedy na zachodzie kom kompleksem ofiary szafowała cały czas lewica, no tutaj pozostało to korwinistom. Korwinistom, którzy ukierunkowali siebie już do tego czasu jako trybunów przedsiębiorców i wielkich Polaków patriotów. Między innymi poprzez sojusz z narodowcami. To dlaczego są razem to jest z kolei już materiał na inny materiał. Nie będziemy się teraz tym zajmować. Wobec tego Konfederacja przedstawiała obraz, że jest krzywdzona. A skoro ona jest krzywdzona, to też polscy przedsiębiorcy są krzywdzeni. I teraz pewnie zadacie pytanie lepsze, ale kto jest taki głupi, żeby uwierzyć, że oni są trybuną właśnie takich typowych gości przedsiębiorców. No kto jest tak głupi? Chyba wszyscy znamy na to odpowiedź. Przekaz Konfederacji, jak już wspomniałem, miał swoje bardzo mocne działa w internecie. A teraz odpowiedzcie sobie, kto ma cokolwiek związanego z biznesem, siedzi całe dnie, nic nie robi i może sobie przeglądać internety? Tak, pryszczate kuce, które całe dnie siedzą sobie na garnuszku u rodziców oraz Janusze Biznesu. Jeśli ci ostatni mają jakikolwiek sens, ponieważ konfa im obiecuje gruszki na wierzbie, między innymi zniesienie opłat, zniesienie podatków, zniesienie podatku dochodowego, CIT, PIT i tak dalej, o tyle tych pierwszych muszę określić jako kakoldów. I to nie takich jak określa ich szarpanki, tylko faktycznych kakoldów. Ponieważ ci goście, de facto będąc niczym, nie posiadając ani wykształcenia, ani też kapitału, ani szans na rozwój, Optują za systemem, w którym praktycznie nie mieliby żadnych środków rozwoju ani też szans na przeżycie. Ponieważ nie produkują żadnych pieniędzy, ani nie posiadają doświadczenia związanego z kontaktami z typowym pracodawcą. Wobec czego nie znają rynku pracy i nie zanosi się, aby weszli na niego w komfortowych warunkach. W Corwinlandzie byłoby im o wiele gorzej w związku z tym, że płaca minimalna by nie istniała. Zatem czekałaby ich perspektywa pracy za głodową stawkę. Ale korwiniści się tym nie przejmują. Dzielnie i fanatycznie negują rzeczywistość na cześć króla Janusza jedynego. Wybaczcie taką tyradę na temat korwinistów, ale po prostu dziwi mnie jak można wspierać system, który z góry ciebie skazuje na życie w nędzy. Równie dobrze rabini mogliby popierać akwarelistę. Tak czy siak ta banda do dziś bardzo mocno działa w internecie, chociaż warto przyznać, że po 2015 nastąpił mocny eksodus kuców są zaledwie cieniem dawnej sławy, jednak dalej działają. Ich działalność natomiast doprowadziła do tego, że druga grupa, czyli właśnie Janusze Biznesu, usłyszeli o korwinizmie. Ogólnie mam wrażenie, że nastąpił tutaj dokładnie ten sam problem, który wystąpił w przypadku Republikan. Banda śmieszków internetowych przekonała do propagandy, w którą sami uwierzyli innych ludzi, których krytyczne spojrzenie pozostawia wiele do życzenia. Na tym etapie korwiniści mają uwagę ludzi, którzy są niczym dziedzic na tronie, czyli właściwie siedzą, ponieważ ojciec, miał firmę, więc on też prowadzi firmę. Właściwie żadnego celu nie ma. Odprowadzi, żeby zarobić pieniądze. Zero jakichkolwiek aspiracji rozwojowych. Zero pomysłu, zero wizji, zero czegokolwiek. Czasem nawet intelektu. To się oczywiście, jak domyślacie, kłóci z ideą korwinistyczną, według której, żeby przedsiębiorca był przedsiębiorcą, to musi być inteligentny, wspaniały, przewidywać rynek, analizować go na bieżąco itd., itd. Ale to wbrew pozorom Januszy biznesu właśnie buduje ponieważ słyszą od takiego pryszczatego kuca, że on jest inteligentny, wspaniały i w ogóle za nic. Ponieważ jak już wcześniej ustaliśmy, on tak naprawdę nic nie robi. Ale zyskał każdy jeden worek do bicia, czyli innymi słowy państwo. Cokolwiek mu nie wychodzi, cokolwiek mu się nie udaje, no to to już jest wina państwa. Wybitny, inteligentny przedsiębiorca wydmuchany, wychuchany, zapewne powinien mieć oszczędzone na parę miesięcy do przodu jakiś kapitał, w razie by coś się stało i biznes nie mógł funkcjonować, żeby wypłacić swoim pracownikom. Tymczasem oni nie mają. Nie stać ich, nie oszczędzili, ponieważ wakacje do hurgady i auto w leasingu jest lepsze. Ten wybitny, inteligentny przedsiębiorca analizuje rynek i sprawdza, co zrobić, żeby polepszyć produkt, jak walczyć cenowo z innymi. Tymczasem Janusz Biznesu na przykład na Krupówkach jest dogadany jeden z drugim i jego jedyną aspiracją jest obejrzenie głupawego filmiku na internecie. Wybitny przedsiębiorca musi być zawsze przygotowany, musi zawsze przewidywać przyszłość. Tymczasem Janusz Biznesu, mimo tego, że wszyscy mówili, że będzie lockdown, nie przewidział go i nie jest przygotowany. Wybitny przedsiębiorca według korwinistów nie powinien liczyć na pomoc państwa, tylko powinien sam sobie organizować, a jeśli nie w stanie się utrzymać, no to rynek zweryfikował. Tymczasem Janusz Biznesu kwika, że niestety nie ma pieniędzy, żeby utrzymać i państwo pomóż. A w tych wszystkich sprawach, bez zająknięcia, korwiniści stoją za Januszami biznesu murem. Moi drodzy, jeśli to nie jest kakoldyzm, to nie wiem jak to nazwać. Z twoich podatków, kucu jeden z drugim, idzie tak niestety płacisz podatki nawet jak kupujesz sobie piwo w żabce za maminę pieniądze na takiego jednego warchlaka z drugim, który i tak okrada konsumentów, okrada pracowników, ile wlezie, jeszcze robi wały z urzędem skarbowym, a potem kwika i wy mu pomagacie mimo tego, że sami byście powiedzieli, gdyby sytuacja była totalnie Wam obca, że rynek go zweryfikował. I w tym momencie właśnie mamy obecną sytuację. Przedsiębiorca, który jest typowym Januszem biznesu, poczuł, że jest opresjonowany. Opresjonowany sytuacją, do której doprowadził sam. Mało tego, rząd mu pomaga, ponieważ uwierzył w propagandę, między innymi porozumienia, że przedsiębiorca jest najważniejszy, ponieważ jak dasz kasę przedsiębiorcy, to przedsiębiorca jest w stanie utrzymać miejsca pracy i uratuje pracowników. Co oczywiście wiemy, że jest nieprawdą, między innymi po masowym zgłaszaniu się bezrobotnych do urzędów pracy. Kasa na tarcze poszła, żeby sobie przedsiębiorca ochronił biznes, a jedyne co ochronił to swoje własne dupsko przed kredytami. Tymczasem zwyczajny polski pracownik skacze ze spadochronem bez spadochronu. A przedsiębiorcy zamienili się w następną grupę na zasadzie daj tam, bo mnie się należy. Teraz są dwie drogi. Jedna optymistyczna, druga realistyczna. Optymistyczna jest taka, że zostanie wybrany nowy rząd, który będzie zwracał uwagę na pracownika, bądź ten obecny zmieni całkowicie nastawienie i właśnie będzie wszystko robił pod pracownika, a nie pracodawca. A realistyczna jest taka, że dzięki konfederacji mamy właśnie nowych rolników i górników, którzy cokolwiek się dzieje będą darli japę i palili opony. Przy akompaniamencie klaskania kakoldów, którzy z wielką przyjemnością będą dawali, się robić na hajs z Januszą. Będą się cieszyli, że Janusze nie przestrzegają prawa, że mają gdzieś normy pracownicze, że otwierają się kiedy chcą mimo, że są obostrzenia. Że nie liczą się ze zdrowiem i bezpieczeństwem klienta oraz pracownika. Że pracownicy robią zagłodowe stawki, ponieważ nie muszą wcale tam pracować. Mogą pracować w różnych innych miejscach, gdzie też będą robili zagłodowe stawki. Mimo życia w skrajnym ubóstwie dalej będą optowali za zniesieniem płacy minimalnej pit-cit. A to wszystko z bananem na mordzie, ponieważ wreszcie będzie ten wolny rynek, czyli dyktat mniejszości na tle większości.